Minęła siódma, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński. Zapraszam. Moskwa chce wciągnąć Mińsk do wojny na Ukrainie, ostrzega przed tym Władimir Załęski. Albo członkostwo w partii, albo w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego prezes PiS stawia posłom ultimatum. Wyjątkowe urodziny niezwykłego nadawcy o 17 minie. 100 lat od pierwszej audycji Polskiego Radia. Rosja może wciągnąć Białoruś do wojny na Ukrainie, ostrzega przed tym Wołodymyr Załęski. Ukraiński przywódca poinformował o rosnącej aktywności militarnej za naszą wschodnią granicą twierdzi, że może mieć to wpływ na bezpieczeństwo całego regionu, w tym Polski.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 Wojny. Prezydent Ukrainy poinformował, że polecił ostrzec białoruskie władze o gotowości Ukrainy do obrony swojego terytorium. Janolęcki, Polskie Radio. Ukraina kontynuuje tymczasem ataki na kluczową rosyjską infrastrukturę. Tej nocy bez załogowca uderzyły w rafinerię pod Samarą. Nad zakładem unoszą się kłęby czarnego dymu na razie. Nie ma dokładnych informacji o zniszczeniach i ewentualnych ofiarach. Drony ukraińskie trafiły w nocy także w bazę paliwową w Sewastopolu na okupowanym przez Rosjan Krymie. Katowicka prokuratura wszczęła postępowanie karne w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Crypto. Wstępne informacje mówią o setkach poszkodowanych, którzy mogli stracić co najmniej 350 milionów złotych. Co podejrzewają śledczy? O tym mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.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 Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi o pasożytnictwie i stawia ultimatum, albo o członkostwo w partii, albo w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Ci, którzy tej inicjatywy, do tej inicjatywy przystąpili przekonują, że działają dla dobra partii, a politycy koalicji rządzącej zastanawiają się z kolei, kto za tym wszystkim stoi.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 A w nich kwestia pokoju na Bliskim Wschodzie. Donald Trump wysyła sprzeczne komunikaty. Z jednej strony mówi, że rozmowy idą świetnie i możliwe jest osiągnięcie porozumienia pokojowego. Z drugiej nie wyklucza, że negocjacje się załamią i Amerykanie wrócą do bombardowania Iranu. Czas na podpisanie umowy między Waszyngtonem a Teheranem jest do środy, bo wtedy kończy się rozejm. Nie wiem, czy przedłużę rozejm, może nie przedłużę, ale blokada Ormus pozostanie. Albo i nie. Jak będzie blokada Iranu, to zaczniemy wtedy zrzucać bomby. Rozmowy pokojowe amerykańsko-irańskie mają odbywać się przez cały weekend, a w ciągu dwóch najbliższych tygodni mają ruszyć izraelsko-libańskie negocjacje. Śpiewać 100 lat już nie wypada, teraz trzeba życzyć co najmniej lat 200. Jubilat jest niezwykły, to Polskie Radio, a konkretnie jedynka. Z tej okazji w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego czekać będzie wyjątkowy spektakl muzyczny Wiek Radia. Na scenie wystąpią m.in. Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Ania Rusowicz i Paktofonika. Zabrzmi muzyka, którą słuchacze Jedynki na pewno znają i na pewno lubią, ale zabrzmi ona w trochę innej wersji przygotowanej przez Luka, czyli Łukasza Rostkowskiego. Będzie to taka spora kula energii, która mam nadzieję przeniesie się po falach radiowych do słuchaczy. Mówił dyrektor Orkiestry Polskiego Radia, która będzie towarzyszyć artystom na scenie, Kajetan Prochyra. Początek koncertu o 17, czyli równo 100 lat od początku pierwszej audycji Polskiego Radia, to wydarzenie będziemy transmitować w Jedynce.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 Myślę, że musimy poczekać, to jest dopiero parę tygodni nowego rozdania trenerskiego, nowych pomysłów serwisowych, forehandowych, taktyki, pomysłu na siebie, trener musi zobaczyć grę pod presją, jak to faktycznie wygląda na bazie tego, co on wprowadza, także Dajmy im czas. Najważniejszy sprawdzian tej części sezonu to oczywiście French Open, który rozpocznie się 18 maja. A wczoraj rozpoczęła się 29. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Zainaugurował ją mecz GKS-u Katowice z Motorem Lublin. Katowiczanie wygrali 3-2. Bramkarz GKS-u Dawid Kudła cieszył się z trzech punktów.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 ale wiadomo, że, że jesteśmy groźni. Coraz groźniejsza jest też warszawska Legia. Stołeczny zespół wygrał 1-0 z Zagłębiem Lubin i powoli oddala się od strefy spadkowej. W Tbilisi trwają Mistrzostwa Europy w judo. Pierwszy medal dla Polski wywalczyła tam Angelika Szymańska. Walcząca w kategorii do 63 kg. zawodniczka zdobyła brąz. Rozkręca się sezon żużlowej Ekstraligi. Wczoraj w meczach drugiej kolejki Stal Gorz wuległa wsparcie Wrocław 44-46, a motor Lublin pokonał na wyjeździe włókniarza Częstochowa 64 26. Na koniec dobra informacja ze Słowenii. Aż 12 do 1. Polskie hokeistki na lodzie wygrały z Tajwanem podczas mistrzostw świata Dywizji 2A. Polki prowadzą w tabeli z trzema wygranymi w trzech meczach. Przepraszam, przepraszam, bo to taki wyjątkowy dzień, czy ja mogę się wtrącić. Rafał, Bardzo proszę. Rafale, wyobrażasz sobie w ogóle radio bez sportu, sport bez radia? No absolutnie nie, bo przecież to właśnie jest też ta ziemi naszej sól, można tak powiedzieć, mm. czyli I te transmisje sport sportowe. To jest obecny na antenie Polskiego Radia od samego początku. Odda Zazna. w 1926 roku um, do Polskiego Radia przyszła pani Adela Arts madalińska No i w dniach 17-20 lutego 27, więc niespełna rok później została autorką pierwszej w historii transmisji radiowej. To były Międzynarodowe Zawody Narciarskie w Zakopanem. Mm -hmm. Do przeprowadzenia relacji, taka ciekawostka, potrzebna była linia łącząca stanowisko sprawozdawcy pod Wielką Krokwią z Urzędem Pocztowym. No i stamtąd ten <laughs> sygnał płynął w całą Polskę. Było trudne zadanie, bo przecież był mróz, minus 15 stopni, ale jakoś sprzęt wytrzymał. No i podobno ci, którzy się tam zgromadzili, to bardziej byli zainteresowani właśnie tymi technikaliami i panią Adą niż, niż samymi zawodami. Sportowe. Tak, a my no oczywiście w kolejnych latach też Polskie Radio transmitowało mnóstwo wydarzeń sportowych. Między innymi coś takiego. 1936, 1934 rok pokazy lotnicze relacjonował pisarz, lotnik Janusz Meissner. Do akrobacji dwa samoloty Merhu 10 Na samolotach tych lecą pilot plutonowy Kotasz i porucznik Cetowicz. Jeden z nich robi beckę. W mikrofonach tego nie słychać, ponieważ samolot jest dosyć daleko. Teraz się zbliża nabiera szybkości, robi beczkę szybką. W mikrofonach tego nie słychać, ale ja powiem Państwu, że kiedy przesłuchiwałem to i przygotowywałem te, te relacje tutaj, żeby z Patrykiem porozmawiać, mhm. to zamknąłem oczy, no i po prostu to widziałem, bo to chyba o to chodzi. I to jest rzeczywiście sztuka Was, sprawozdawców sportowych, że rysujecie nam to, co dzieje się na arenach sportowych całego świata, więc bądźcie dalej, bo sport jest czymś, co nas chyba w tych niefajnych może do końca czasach może łączyć. Bardzo także, nam miło,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 A w tym dniu stulecia radiowej jedynki w większości regionów będzie pogodnie. Trochę więcej chmur na wschodzie, nie niewykluczone, że miejscami pojawi się przelotny deszcz. Na termometrach całkiem wysokie wartości. Od 15 stopni na Kaszubach i Suwalszczyźnie przez 17 w centrum, aż po 20 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali.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 Autopromocja.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 Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia Cześć, Justyna Waślewska Jedynko, 100 lat, sto lat Więcej żyj nam i nam Tutaj graj pięknie e, Buziaczki, pozdrawiam Cieszymy się, że tylu przyjaciół Jest w tym wyjątkowym dniu Z nami i bądźcie dalej Drodzy przyjaciele Jobs and jokes.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 Dziś, w wolnej sobocie od rana, urodzinowa impreza. Dzień dobry, Robert z Górnego Śląska, ze Świętochłowic. Wszystkiego najlepszego dla radiowej jedynki, dla wszystkich dziennikarzy radiowej jedynki. Pięknie was słuchać. Oczywiście również pozdrawiam zespół familijnej jedynki, którą bardzo, bardzo kocham i szanuję. Wszystkiego najlepszego i dziękuję za waszą obecność w moim życiu. Boże ja zaśpiewam dla jedyneczki mojej od 40 lat was słucham. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat niechaj żyje nam, niech żyje 100 sto lat, 100 sto lat, 100 sto lat, sto lat niechaj żyje nam, niech żyje, niech żyje nam, niech żyje, na niech żyje nam, niech żyje. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności niechaj żyje nam. A kto? Polskie Radio Jedyneczka. Pozdrawiam Jacek. Czy już mówiłem o tym, że Polskie Radio Jedyneczka ma najlepszych słuchaczy na świecie? No pewnie mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz. I w tej godzinie będzie jeszcze więcej dowodów na to, bo to jedyny taki dzień i jedyna taka okazja 100 lat programu pierwszego Polskiego Radia. Jeśli Państwo też mają życzenie, złożyć nam życzenia, to bardzo proszę 22 139 2202 Można dzwonić, można pisać na naszym profilu na Facebooku, a za chwilę wrócimy też do dźwiękowo do tego pamiętnego 1926. Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia Jak ze szklaną kulą Wiesz kiedy wejść I czego chcę Myślałem, że za późno Zaklęcia ślesz, przemilczę treść W rękach trzymasz mnie jak wódu e. I wiesz dobrze kiedy uchudź e. Od obłędu do obłędu Zeszło się pocestuj Może to zmienić Dzień przykleja się Błędy nas nie uczą Więc lecą w tle Powtórki w Ja słucham Cię jak guru Przyjdzie dzień po nocy cudu Od obłędu do obłędu Chcesz się poczęstuj Może to zmieni coś Weźmiemy Bez snu nie musisz mówić nic. Weźmiemy pół na pół nasze najlepsze dni. I każdą noc bez snu lepiej nie mówić nic. Weźmiemy pół na pół. Weźmiemy pół, na pół. To, co jeszcze nam zostało. Heniek z Tychów i nadawajcie ten program, tak jak Owsiak zawsze mówił, do końca świata i trzy dni dużo. Dobrze panie Henku, tak będziemy nadawać. Dziś życzenia z okazji stulecia jedynki przeplatają się z różnymi wspomnieniami, współczesność z historią i teraz mamy dla Państwa wyjątkowe. Wyjątkowe wydanie naszego kalendarium, bo wracamy do roku 1926, kiedy to 18 kwietnia regularne nadawanie rozpoczął program Pierwszy Polskiego Radia, ale to była tylko jedna z wielu ważnych dat tego właśnie roku. Równo 100 lat temu rozpoczął nadawanie program pierwszy Polskiego Radia. Jak wyglądała wtedy Polska? Jak wyglądał świat? Sprawdźmy, co wydarzyło się w roku 1926. 10 lutego rząd wydaje rozporządzenie nadające Gdyni prawa miejskie. Była miejscem, do którego się wyjeżdża, żeby się znaleźć lub zgubić, stworzyć sobie nową przyszłość lub zerwać z przeszłością. 16 kwietnia Polska podpisuje umowę z francuską stocznią na budowę niszczycieli Wicher i Burza. To pierwsze nowoczesne okręty II Rzeczypospolitej. Orp Wicher był to niszczyciel konstrukcji francuskiej i posiadał silne uzbrojenie w postaci czterech dział 130 mm o zasięgu cirka 20 km. 25 kwietnia w Mediolańskiej Laskali odbywa się prapremiera opery Turandot Giacomo Pucciniego. Po śmierci autora dzieło zostało dokończone przez Franka Alfama. <śmiech> 12 maja. Przewrót majowy. Marszałek Józef Piłsudski z popierającymi go oddziałami wkracza do Warszawy. Przewrót majowy dokonany on został mimo wszystko przy dużym dosyć przelewie krwi. Zginęło kilkaset osób. I później i właściwie tak wiele się nie wydarzyło. Został legalnie właśnie powołany rząd. 23 maja. Halina Konopacka ustanawia pierwszy polski lekkoatletyczny rekord świata, uzyskując w rzucie dyskiem odległość 34 metrów i 15 cm. No jak wzięłam ten dysk, to okazało się, że po paru razach rekord Polski, no to już wtedy mnie wzięli i kazali mi trochę trenować. Po paru miesiącach okazało się, że rzuciłam jakiś rekord światowy, o którym nie miałam pojęcia. 6 sierpnia amerykańska pływaczka Gertrude Adderley jako pierwsza kobieta przepłynęła Kanał-La Manche z Francji do Anglii. 24 września. Utworzono Polskie Koleje Państwowe. W okresie międzywojennym polskie koleje słynęły w Europie z punktualności i jakości usług. Przedstawiam Wam misia Puchatka, który właśnie w tej chwili schodzi po schodach. 14 października. W Londynie ukazuje się książka Alana Aleksandra Milna Kubuś Puchatek. 11 listopada. Stany Zjednoczone. Otwarcie Road 66. Trasy łączącej Chicago z Los Angeles. Ta kultowa amerykańska droga licząca prawie 4000 km kilometrów długości nazywana jest matką dróg. To była pierwsza autostrada Ameryki. Miliony ludzi podróżując tą drogą tak naprawdę często zmieniało swoje życie. Właściwie odsłonięto go w niedzielę, ale w piątek zaczęły się koncerty. Wydarzenie, któremu nadano taki rozgłos, zostało dostrzeżone i odnotowane przez media europejskie. 27 listopada. W Łazienkach Królewskich odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina. Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, że to był dobry rok? Dla nas na pewno. 1926. Początek programu Pierwszego Polskiego Radia. A z Rafałem Bałą z redakcji sportowej po siódmej mówiliśmy, że nie ma radia bez sportu, nie ma sportu bez radia, więc i od sportowców płyną dziś życzenia. Urodziny Jedynki w Polskiego Radia. Szanowne Polskie Radio, składam wam najserdeczniejsze życzenia na 100 lat waszej działalności, przepięknej misji, w której tworzycie historię, w której tworzycie pewnego rodzaju rzeczywistość, która otacza nas i przekazujecie zawsze dobre wiadomości sportowe, kulturalne oraz polityczne. Składam najdoskonalsze i najpiękniejsze życzenia mojemu ulubionemu programowi redakcji sportowej Polskiego Radia oraz najukochańszej audycji Kronice Sportowej. Sygnałą dnia, czterem porą roku, redakcji Polska i Świat, najlepszej audycji, jaka jest na świecie po 22. oraz redakcji Kultury Polskiego Radia. Życzy Paweł Zygmunt, czterokrotny olimpijczyk, medalista misza świata i Europy, ponad 50-krotny mistrz Polski w Użwiastwie Szybku. Niech moc będzie z Wami. będzie tam moc. Z nami obiecujemy. Dziękujemy serdecznie. No to jeszcze inny pan Paweł z Ptaszkowej. W dniu waszych urodzin wszystkiego co najlepsze. Nie życzę się ponad 200 lat. Tak wasze materiały materiale, więc życzę wielu długich lat. I nie martwiłbym się, że tych wielu długich lat nie będzie, bo śmierć radia, czy koniec radia był wieszczony już wielokrotnie po wejściu telewizji internetu. A radio ma się dobrze i czasami przenosi się też i do internetu. I do telewizji, ale cały czas nam radio towarzyszy i będzie towarzyszyło tego sobie i Wam nie urodził się Będzie towarzyszyło, będzie gadać, będzie gaga. Radio gaga. Radio Gaga, ga, Radio Radio Gada Towarzyszymy Państwu od świtu do zmierzchu i od zmierzchu do świtu a Państwo często odwdzięczają się dobrym słowem, czasami też złym, chociaż tych złych staramy się nie pamiętać. Dzielicie się swoimi radościami, swoją energią, dobrym humorem, no a o poranku oczywiście pogodowymi raportami. Dzień dobry, w 30 dniu wiosny zimny bardzo poranek Minus dwa stopnie, silny szron na łące Pastwisku między nerem a wartą Biało jest jak w grudniu Kwitną brzoskwinie, morele, czereśnie Przyleciały ptaki, dudki, bliski żółtej, Jaskółki dymówki A teraz słoneczko świeci przy błękitnym niebie Pozdrawia słuchaczy ukochanej jedynki Zdzisław Zdzisław Pogodny Jeden z naszych stałych słuchaczy o poranku, który właśnie dzieli się tym, co widzi za oknem i rzeczywiście poranny klub raportowiczów to wyjątkowa ekipa, która melduje nam od świtu to, jak u nich się zaczyna dzień. No to oddajmy im głos, powiedzmy o nich trochę więcej. Do niektórych to nawet zadzwoniła Iza Kostyszyn.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 To mówiliśmy my, Lena i Roman. Są tacy, którzy potrzebują trzech budzików kawy i jeszcze pięciu minut, ale są też tacy, którzy mają sprawdzony sposób, włączają jedynkę. Dzień dobry.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 Sen ucieka szybciej niż korek na światłach, także wtedy, gdy słuchają nas Państwo pod prysznicem. Chciałem Wam powiedzieć, że jestem takim fanatykiem jedynki, że mam nawet małe na na w łazience. Zawsze sobie włączam podczas kąpieli nawet. Nasi słuchacze już wiedzą, zanim zatankujesz, włącz radiową jedynkę. Panie redaktorze, pytał Pan o cenę paliwa, więc pojechałam specjalnie na stację sprawdzić. To jest cud, to jest cud. Kosznie są takie ceny, jak pan mówi. Zawsze były dużo droższe, dużo. Radio to nie tylko antena, ale też ludzie i ich historie. Bywa, że niezwykłe. Jak ta historia słuchacza spotkanego podczas audycji z Dworca Centralnego w Warszawie. To przez co się pan przez chwileczką łączył z kolegami w studiu i tak dalej, czyli Intercom. To pierwszy był według projektu mojego dziadka w świętej pamięci, tak jest. Dziadek budował dwie rozgłośnie radiowe, w Białymstoku i w Kielcach i odpowiadał za nagłośnienie na kroki, a babcia była realizatorem dźwięków w, w Radiu Polonia wtedy jeszcze. Telefon w jedynce dzwoni co Codziennie, zazwyczaj po to, by to państwo mogli zabrać głos. Tym razem jest inaczej. To my wykonaliśmy kilka telefonów, pytając słuchaczy o życzenia na stulecie stacji. Halo, halo, halo. dzień dobry. i zakostyczny program Pierwszy Polskiego Radia. Chciałam zapytać, czego by pan sobie życzył z okazji tych 100 lat jedynki? Żeby jedynka była taką jedynką, jaką ją pamiętam jeszcze z dziecka. Żeby jedynka nigdy nie dała się wplątać w żadne polityczne historie. Życzę sobie... Wielu ciekawych audycji, wielu ciekawych konkursów radiowych, możliwości spotkania może moich ulubionych prezenterów twarzą w twarz. Byłoby cudownie. A czego bym życzyła dla jedynki? Żebyście byli tak jak jesteście, bo jesteście super. Lato z radiem niedługo będzie, żeby więcej koncertów było. Dziękujemy za wszystkie telefony, raporty, wspomnienia i życzenia. Jak co dzień jesteśmy tu dla Państwa i zostaniemy na kolejne lata. Musicie grać. Do końca świata jeden dzień dłużej. Obiecałem, że głos mi dzisiaj w gardle nie uwięźni, choć akurat w tym momencie mówić ciut trudniej, więc powiem tylko. Dziękujemy. Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia Nic nie smakuje mi tak jak wcześniej Może chociaż ty trochę lepiej zmieniłeś rozkład jak nocny ekspres spóźniona trzech A nam absolutnie nie szkoda, ustaliliśmy już, że jedynka ma najlepszych słuchaczy na świecie, więc Państwo nie czekają i dzwonią z życzeniami 22 139 22 Droga jubilatko jedyneczko, życzymy kolejnych stu lat sukcesów pracy prawdziwych słuchaczy i niech czas radośnie płynie i niech się mnoga Państwu nigdy nie powinie. Życzę Krystyna i Leszek okolic Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy. 100 sekund polszczyzny. Ale choć urodziny to obowiązki obowiązkami, trzeba je y, spełnić. No więc czas na krótką, wyjątkową, urodzinową lekcję polskiego. Doktora Gata Honcia i Małgorzata Tułowiecka. Dzisiaj na M misja, ale tylko w jednym ze znaczeń, czyli... Ważne zadanie do spełnienia – posłannictwo. I proszę państwa, takim zadaniem ważnym do spełnienia, czyli posłannictwem, jest misja Polskiego Radia. To jest zadanie nie tylko ważne, ale wręcz odpowiedzialne. Tę informację znajdziemy w wielu słownikach języka polskiego i współczesnych i dawniejszych. Ważne, odpowiedzialne zadanie, które można komuś powierzyć. I ten ktoś może je przyjąć. Można to zadanie powierzyć albo poruczyć komuś. Bardzo ładny zwrot, dzisiaj rzadko spotykany, ale bardzo elegancki i wpisuje się właśnie w misję naszą radiową. No właśnie, bo misja radiowa to między innymi edukacja. Tak. A my. My tutaj właśnie zajmujemy się edukacją. Językową. Językową, tak. Czyli co robimy? Upowszechniamy wiedzę o języku, propagujemy kulturę języka, wręcz kultywujemy język i wiedzę o poprawności językowej. Wychodzimy, chyba pani redaktor się ze mną zgodzi, wychodzimy z założenia, że mówienie poprawne, sprawne jest nie tylko skuteczne, ale też jest ładne i jest jest, bywa, powinno być oznaką szacunku dla rozmówcy. Czyli jeżeli wiemy, jak powiedzieć coś poprawnie, co dane słowo znaczy, nie mylimy znaczeń, nie mylimy przypadków gramatycznych, nie robimy po prostu błędów językowych, to dajemy wyraz temu, że szanujemy naszych słuchaczy i w ogóle wszystkich naszych rozmówców, nie tylko wtedy, kiedy wypowiadamy się w radiu. A zatem także mówimy o pięknie, bogactwie języka. Sięgamy do historii różnych słów. Przywołujemy ciekawostki związane z powiedzeniami, ze słowami. Wyjaśniamy. Chcemy zaciekawić. Wzbudzić zainteresowanie polszczyzną. No i myślę, pani doktor, że wierzymy w magiczną moc naszych słów. Trochę taki hokus pokus. My rzucamy słowa, państwo, słuchacze łapią i mamy nadzieję, wprowadzają w życie. Hokus pokus, czary mary i bawimy się wszyscy słowem, bo też nie zapominajmy o tym, że słowo, język to sprawy nie tylko poważne, ważne, odpowiedzialne, ale też źródło radości, radości codziennej. Bawić się językiem i dostrzec to, jaki jest piękny i ile może nam dać, to jest moja osobista misja. Nic dodać, nic ująć. Jedynka Polskie Radio I naszym paniom od Polskiego bardzo dziękujemy, że również pomagają nam tę misje wypełniać Rzeczywiście w radiu staramy się ładnie mówić A czy ci, którzy mają przyjemność występować na antenie To muszą nawet uzyskać takie specjalne radiowe prawo jazdy Czyli kartę mikrofonową O tym będzie więcej po dziewiątej W wyjątkowym, urodzinowym, jedynym takim miejscu A za chwilę do studia wpadnie pani profesor Która nam te karty mikrofonowe przyznaje Bardzo pani profesor. Z uśmiechem wchodzi zawsze do studia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu w Magda, Magda Mikołajczuk. Nie przesadzajmy z tym profesorostwem. Komisja <laughs> Mikrofonowa to jest rzeczywiście, to jest takie bardzo życzliwe grono, które y, asystuje y, kolegom mhm. i koleżankom w tym, żeby uświadomili sobie y, jakieś ewentualne błędy, których my często sobie nie uświadamiamy. Ja też nie wiem... W, w jakie kolejny wpadłam przez te lata pracy. I Rutyna to chodzi czasami o to. zabija, Absolutnie. ale na szczęście nie jesteśmy sztuczną inteligencją i nie jesteśmy idealni. Zresztą ta sztuczna inteligencja robi chyba jeszcze więcej błędów, a czasami po prostu ktoś zwrócił uwagę na coś, na co sami uwagi tak, nie tak, zwracamy to to i po chodzi. to właśnie jest ta komisja kart mikrofonowych, o której więcej będzie po dziewiątej. A ty, Magdo, dzisiaj wpadłaś do nas wyjątkowo trochę wcześniej niż zwykle, bo z Rafałem ja nie mogłam Bałą, doczekać. Z Rafałem Bałą też po siódmej mówiliśmy o tym, że nie ma radia bez sportu, tak samo jak nie ma radia bez kultury. Tak, i zaraz w tej kulturze powiem, ale chciałam powiedzieć zupełnie poważnie, że ja jestem autentycznie wzruszona tym. Zresztą ty też mówiłeś na początku tak, to e, prawda. sygnałów, e, przepraszam, w wolnej soboty, że jesteś wzruszony. Tak, ja też jestem wzruszona i absolutnie zaszczycona, że w, w dniu że stulecia na nas wpadło. Mów, nie, ale wiesz, że, że, że, że możemy, możemy mówić w tym medium, które, mm -hmm. które trwa. 100 lat, w którym działy się takie rzeczy jak na przykład e, w 1939 roku we wrześniu komunikat, e, a więc wojna. E, Albo działy 23 się... września tego samego roku ostatni koncert Władysława Szpilmana, który grał Chopina. Tak. potem tym padły słynne słowa prefe, prezydenta Stefana Starzyńskiego chciałem, by Warszawa była wielka. Tak. i Radio zamilkło. Ale potem, ale potem są też takie rzeczy jak narodziny kabaretu starszych panów mhm. w polskim radiu. I, I jest fakt, że ludzie się rzucali sobie w ramiona, słuchając transmisji sportowych i słuchając o sukcesach naszych polskich sportowców. No właśnie dzięki radiu. Więc ja naprawdę cieszę się, że mogę być tą drobinką w tym wielkim gmachu, wracając do kultury. Właściwie od tych stu lat robimy to samo, czyli y, y, puszczamy muzykę, nagrywamy koncerty, y, zapraszamy y, pisarzy i nagrywamy ich głosy, y, nagrywamy świetną literaturę, zapraszając do wykonania najlepszych aktorów. I to się nie zmienia. I y, takie połączenie przeszłości z, z, z, z teraźniejszością teraz y, przez chwilkę, mianowicie fragment Pana Tadeusza w wykonaniu Janusza Gajosa, 2005 rok i Stefana Jaracza, rok 1933. Dla Boga! Panie Wołodyjowski, larum grają, wojna, nieprzyjaciel, nieprzyjaciel w, granicach, w granicach, a ty, się nie, a ty się nie zrywasz, szabli nie chwytasz, na koń nie siadasz? co się stało z tobą żołnierzy? Od początku istnienia radia też istniał Teatr Polskiego Radia. Przed naszymi urodzinami, ale w tym okresie tej stacji eksperymentalnej, czyli w roku 1925, było słuchowisko według warszawianki na żywo, ale reżyser Alojzy Kaszyn tak opowiadał o tym, jak szukali efektów specjalnych. Pamiętam Stanisław Odwiniec padł na myśl, że jeżeli rytmicznie pocierać szczotką ryżową po, po dywanie, to chyba doskonale imituje dźwięk piechoty, która maszeruje, a znów uderzaniem o kolana własnymi dłońmi może imitować rytm końskich oddziałów. I to znowu połączenie przeszłości z teraźniejszością, bo oczywiście mamy ogromną jak Bace. ocean pól e, efektów specjalnych y, y, cyfrowych. Mhm. Ale w Teatrze Polskiego Radia są też takie zupełnie analogowe efekty, na przykład różne rodzaje dróżek, a to żwirowa, a to jakaś drewniana. Tak, to prawda. Jeżeli prawda? bohaterowie idą po ścieżce w lesie, to mamy normalnie tak. ususzone liście w Teatrze Polskiego Radia, po których oni drepczą. I, i, są oczywiście kubki, tak. zastawa. I to nie chodzi o to, że nie mamy pomysłu na cyfrową wersję tego, tylko czasami ten analogowy efekt dźwiękowy jest y, ważny. Muzyka, oczywiście y, od muzyki się zaczęło w polskim radiu. Muzyka, orkiestry, koncerty, y, to był y, najważniejszy element radia na początku. No i oczywiście konkurs Szopenowski, 1927 rok, pierwszy konkurs i od, i od razu transmisja. I, I co u nas się działo w zeszłym roku? Sława Bieńczycka-Szalała y, y, wśród y, Filharmonii nagrywała, a w roku 1965 dziennikarz Polskiego Radia nagrywał rozmowę z Martą Archerich. Pierwszą uczestniczką drugiego etapu konkursu Chopinowskiego była świetna argentyńska pianistka czarnowłosa, 24-letnia Marta Argerich. Właśnie przed chwilą skończyła swój występ na estradzie Filharmonii Narodowej i prosimy ją do mikrofonu. Jak się pani czuła w czasie koncertu? Myślałam, w na ale Alamoniana. Grałam dopiero jak na moje przyzwyczajenia. Nie lubię występować tak wcześnie. Jestem trochę śpiąca i atmosfera wydaje mi się jakaś inna. No, no, no, no, na no a jeśli chodzi o dzisiejszą urodzinową kulturę, to po 21:00 specjalne słuchowisko nasze urodzinowe, a przed 21:00 Jerzy Kama z fragmenty lalki czyta i, i to jest właśnie e, część naszego archiwum, przygotowanie do ekranizacji lalki. A jeszcze wcześniej wyjątkowy koncert wiek Radia w studiu imienia Witolda Lustosłowskiego. Wybierasz się? To oczywiście. Ja też, zatem do zobaczenia, a Państwa wszystkich zapraszamy do słuchania tego koncertu transmisja o 17 w Jedynce. Rzeczywiście głos nam dziś więźni od czasu do czasu, tak. bo państwo nam e, po prostu dają ku temu powody. Kochana jedynko, urodzinowo chcę złożyć Tobie życzenia. Od słuchania Ciebie rozpoczynam dzień, a teraz dla Ciebie piosenka. Dziś jest święto Twoje, więc życzymy Tobie wiele szczęścia i zdrowia, aby żyła 100 lat. Od Hani z Nowego myśla. Jedynka. Polskie Radio. Jak rozumiem, pani Hani pewnie chodziło o kolejne 100 lat. No, bo no to oczywiście. 100 lat, to dzisiaj kończymy, prawda? Tak. I niech kultura też przez te kolejne sto lat. Na mnie Jedynki będzie Magda Mikołajczuk. Dziękuję. Dziękuję. No i podobno chłopaki nie płaczą, ale przy takich urodzinach to łezka może się uronić.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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Droga Krajowa nr 11 w województwie opolskim jest częściowo zablokowana pomiędzy Kluczborkiem a Byczyną. W pobliżu miejscowości Krzywizna doszło do kolizji samochodu ciężarowego i obserwujemy tam dosyć spore spowolnienia. Ten fragment ewentualnie można omijać przez Gorzów Śląski, także Zdziechowice i Byczynę.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 Dużo wolniej jedzie się na trasie ekspresowej S6 w województwie pomorskim pomiędzy węzłami Rusocin, a Gdańsk Południe i to zarówno w kierunku Trójmiasta, jak i w stronę Łodzi. Przybywa samochodów na Mazowszu, chociażby w pobliżu Warszawy, chociaż nie tylko, ale między innymi z... Porę spowolnienia takie poranne sobotnie utrzymują się na krajowej siódemce, niedaleko Czosnowa, Dziekanowa, Leśnego i Łomianek, także na drodze krajowej nr 61 w pobliżu Zegrza na fragmencie remontowanym, a także na krajowej 79 dziewiątce pomiędzy Piasecznem a Warszawą. Wolniej jedzie się także na starej siódemce pomiędzy Tarczynem a Stolicą oraz na krajowej 50 pomiędzy Grójcem a Górą Kalwarią i to